Chciałem zapytać, czy tak myślimy czasem o sobie, jako o sługach Nowego Przymierza, słudzy Nowego Przymierza. To pytanie mi się tu zrodziło podczas czytania fragmentu, którym się dzisiaj chciałem podzielić i tym fragmentem, ale też no, tą myślą, która za tym stoi, Mam wielką nadzieję, że będzie to ku, wiecie, zbudowaniu, ku przybliżeniu się do tych prawd bożych. Chciałem przeczytać z drugiego listu Koryntian, z trzeciego rozdziału. Od początku kilka wersetów. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Czy zaczynamy ponownie polecać samych siebie? czy potrzebujemy jak niektórzy listów polecających do Was albo polecających od Was. Listem naszym Wy jesteście, napisanym w sercach naszych, który jest znany i czytany przez wszystkich ludzi, gdyż jawne jest im to, że jesteście listem Chrystusa, sporządzonym przez naszą służbę, który jest napisany nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na mięsistych tablicach serca. A taką ufność mamy przez Chrystusa względem Boga. Nie, że jesteśmy zdolni pomyśleć coś sami z siebie, jakby sami z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas do bycia sługami, nowego przymierza. Nie litery, ale ducha, bo litera zabija, a duch ożywia. Piękny fragment, piękna myśl. I co tu widzimy? List polecających. Tu apostoł Paweł pyta, czy potrzebujemy polecać samych siebie, czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was. Czy my to potrzebujemy, czy musimy tego, to, to, to mieć, żeby gdzieś tu, wiecie, zaświadczyć o tym, co robimy, co głosimy, kim jesteśmy. No i on tu odpowiada, że tak może nie wprost, ale że nie, nie potrzebują tych listów, bo Listem naszym wy jesteście, napisanym w sercach naszych, który jest znany i czytany przez wszystkich ludzi. Gdyż jawne im jest to, że jesteście listem Chrystusa. Czyli widzimy tu, że jest to list czytany przez wszystkich ludzi. Mimo, że nie jest spisany, to jest czytany przez wszystkich ludzi, nie jest spisany atramentem na na papierze, jest czytany przez wszystkich ludzi, jest też jawny, jest też jawne, że jesteście listem Chrystusa. No mocne, wiecie, świadectwo, mocna sprawa, nie, że, że jest to takie jawne i tak jak sobie od razu myślę, jak świat patrzy na Kościół, jak patrzy na Kościół i co widzi i aby to było właśnie jawne, że jesteśmy listem Chrystusa i my. I chcemy mieć też w tym udział. I to jest możliwe, a mało tego, no tak właśnie jest. Zaraz będziemy czytali dalej, co tutaj pisze Paweł. Nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na mięsistych tablicach serca. Jeżeli chodzi o serce, jest bardzo dużo w Słowie Bożym o sercu, o przemianie serca, o starym sercu, o nowym sercu. I znowu, jak czytam ostatnio Słowo Boże, to bardzo dużo widzę takich odniesień do apostołów, jak oni funkcjonowali na końcu. I widzimy, że ci apostołowie no, mieli absolutnie twarde serca, twa twarde serca. Pan Jezus do nich mówił, że macie serca utwardzone że to jest taka tam sytuacja, gdy karmi tym chlebem te tysiące ludzi i to z dwa razy do nich mówi, że macie serca twarde, jak długo jeszcze. Może ja to przeczytam, bo to jest ciekawe. To jest w Marka 8. 8:17 Gdy Jezus to dostrzegł, powiedział im, dlaczego rozważacie, że nie macie chleba? No oni się tam zastanawiali, że chleba nie ma znowu. Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Wasze serca jeszcze jest zatwardzone? Wasze serce jeszcze jest zatwardzone? Mając oczy nie widzicie, mając uszy nie słuchacie i nie pamiętacie. Ile wówczas zebraliście pełnych koszów, kawałków, gdy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy ludzi? Powiedzieli do niego dwanaście. A ile zebraliście pełnych koszy, kawałków, gdy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy? Oni odpowiedzieli siedem. I powiedział im, jak to nadal nie rozumiecie. Czyli nadal nie rozumieli, tak, że przeszli też tą drogę, gdy nie rozumieli, gdy mieli serca twarde, utwardzone. Natomiast znowu widzimy później, że zostały zmiękczone, że Bóg przyznał się do nich. Pan Jezus modlił się o nich. Pan Jezus dał im ducha, który zmiękczył to serce. Oni przyjęli to słowo, wydali owoc. Tak jak ostatnio właśnie rozważaliśmy trochę te gleby, rozważałem, ta, ta czwarta gleba ostatnia, która wydaje owoc, która jest żyzna, mięsiste serca. W liście do Rzymian jest napisane, to jest taki bardzo znany fragment. Gdy przyjmowałem Ewangelię, gdy się spotkałem z Ewangelią pierwszy raz, 20 lat temu, jeszcze jej nie przyjąłem w pełni, ale usłyszałem o niej, to ten werset, kiedyś ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. A tam jest jeszcze napisane, a w sercu swoim uwierzysz, i pamiętam, że to było w tej mojej takiej rzeczywistości. Wtedy no, tylko na tym poziomie ustami wyznasz. A w sercu uwierzysz już gdzieś tego No nie rozumiałem, nie rozważałem. No i nie miałem tego w sercu, ale na ustach miałem te, te, te sprawy. I też dobrze, no bo, bo, bo miałem, przekonany byłem, ale serca jeszcze nie miałem przekonanego. I teraz tak się zastanawiam, czy człowiek no jest w stanie wiecie, pracować w swoim sercu i je nakłonić, zmienić. No, jestem przekonany, że, że, że nie. Że to, że wierzymy w Jezusa, wierzymy w Ewangelię, jest po prostu łaską Bożą, że to jest dar Boży. Dziesięć lat później, gdy miałem to takie wyznanie ustami, Bóg w sposób cudowny pokazał mi, moją grzeszność, moją grzeszną naturę, moje grzeszne postępowanie, moją, wiecie, podwójne życie. I pokazał mi wyjście z tej sytuacji, czyli zawierzyć Jemu, zaufać Jemu. To, była, to był, wiecie, wielki dzień. Chcę dalej iść za Nim. Gdy wspominam moją żonę, która też miała takie wyznanie i też parę lat temu w okolicznościach takich, że wiecie, jej brat umierał, rodzony. Czyli już był jedną drogą, jedną nogą na drugim świecie. I ona wtedy dostała cudownego Bożego objawienia, że no nie może Boga prosić o, w ogóle o tego brata, o tą sprawę, bo jest przeszkoda, przeszkoda między nią a Bogiem, jej grzech. I zaczęła wołać do Boga, zaczęła wyznawać Mu swoje grzechy. On ją przyjął. Zbawił i ta przeszkoda runęła i dzisiaj ma tą społeczność z Bogiem. I o tym czytamy w czwartym, piątym i szóstym wersecie. A taką ufność mamy przez Chrystusa względem Boga. Nie, że jesteśmy zdolni pomyśleć coś sami z siebie. Słowo tutaj mówi, że nie jesteśmy zdolni pomyśleć coś sami z siebie. Jakoby sami z siebie. Lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas do bycia sługami nowego przymierza. Nie litery, ale ducha, bo litera zabija, a duch ożywia. Są to takie momenty, wiecie, z mojego życia, czy z życia mojej żony, gdzie no, chcę to wspominać i się bardzo raduję z tego. i Chwała oddaję Bogu za to naprawdę, co się wydarzyło. Ale chcę iść dalej. Chcę iść dalej za tą myślą bo tutaj jest też napisane, że uzdolnił nas do bycia sługami Nowego Przymierza. Być sługą Nowego Przymierza to jest zapewne coś więcej. Być sługą, czyli służyć. Służyć Bogu. Rozumieć Pana. Rozumieć to, co ma dla mnie, co oczekuje ode mnie, co chce ode mnie. Rozumieć, że to uzdolnienie do tego, aby Mu służyć no, będzie pochodziło od Niego. Że On będzie uzdalniał Tutaj jest potrzebna wiara i do tego chciałbym zdecydowanie zachęcić siebie dzisiaj, no i was, kochani, tak? Do wiary, do wiary w Boga, że będzie czynił wielkie rzeczy w życiach swoich dzieci. Musimy się uchwycić tego wiarą. Ostatnio rozważaliśmy to w środę, gdy się spotkaliśmy, właśnie jak to, wiecie, jest, jak to... I... Tak wynikło z tej rozmowy, że wszyscy mamy różne doświadczenia. I te doświadczenia Bóg nas tak prowadzi, że w jakiejś tam fazie, czasem ona jest krótsza, czasem dłuższa, ale no chcemy gdzieś tam, wiecie, sami. Sami, po prostu swoimi siłami. I Bóg pokazuje stopniowo, myślę, że taki jest kierunek, żeby się uspokoić, żeby przyjść do Niego, żeby tam zaczerpnąć tej siły łaski. To dokładanie starań, <śmiech> ono musi być też, wiecie, umiejscowione w odpowiednim miejscu w naszym rozumieniu przed Bogiem. Tą sprawą też jest zamieszanie po prostu, myślę. Znaczy jestem pewny, jest zamieszanie, w moim sercu było i nadal trochę jest, chociaż wydaje mi się, że trochę lepiej rozumiem, ale to wiem, że jeszcze nie rozumiem, no, <śmiech> skoro taka myśl przychodzi... I to jest, to jest ważne, żeby to rozważać, słuchajcie, jak chodzić. Można by tu jeszcze długo mówić, co to jest służba litery i ducha, bo litera zabija, duch ożywia. Nie ja chciałbym chyba za dużo o tym teraz mówić, chociaż zdajemy sobie pewnie sprawę, że służba Litery, która zabija, czyli to jest ta służba potępienia, jak tutaj dalej czytamy. Tu chodzi o to, że no nikt nie jest w stanie wypełnić prawa całkowicie, bo choćby ktoś chociaż jeden no, przykazanie złamał, to jest winny całego prawa. I że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, bo dla sprawiedliwego jest inna droga. Może zakończę jednym takim wersetem. To jest z listu do Rzymian właśnie. Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy chodzą nie według ciała, ale według ducha. Albowiem prawo ducha, życiem w Chrystusie Jezusie uwolniło mnie od prawa, grzechu i śmierci. Pan Jezus wyrwał właśnie z tego. Bo niemoc, na którą nie domagało prawo z powodu ciała, Bóg przezwyciężył posyłając swojego Syna, w podobieństwie grzesznego ciała, jako ofiarę za grzech, potępił grzech w ciele. Kochanie, tym chciałem się z wami podzielić, złożyć też właśnie takie świadectwo. Gdy to rozważałem, sobie przypomniałem, jak to wielką łaskę Bóg okazał mi, mojej żonie. Bardzo się cieszę, że tu mogę być między wami już któryś, rok z jakimiś przerwami, no naprawdę, chcę się z tego cieszyć. Chcę rozumieć, wiecie, co, co jest ważne w życiu tak naprawdę, w tej takiej codzienności. I to są sprawy chyba no, najważniejsze. To... więc zachęcam was do wiary, że Bóg będzie uzdolniał nas do tego, aby być sługami nowego przymierza. Też wypełnił to, co zapowiedział właśnie w Starym Testamencie. Przez Jeremiasza mówił o tym, że zapisze prawa w ich sercach. To jest, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Mamy dzisiaj zgromadzenie. Będziemy się też modlić. Bo mamy taki zwyczaj. I chciałem tylko powiedzieć, że bo dzisiaj nie ma Pawła, nie ma Adasia, Chciałem powiedzieć, że będziemy mieli tyle modlitwy, ile wiecie, ile wniesiemy. E, będziemy też śpiewać, a tutaj jest też prośba, bo będziemy aktualnie dzisiaj śpiewać, żeby ktoś rozpoczynał i nadał to takie tempo. Ktoś, kto te pieśni czy znaczył, wiecie, czy ma takie no ten talent taki muzyczny, bo ja to nie mam, ale wierzę, że chcie, chcemy śpiewać i, i chcemy się modlić, więc no, więc chwytajmy się tego też wiarą, że Bóg nam pobłogosławi. jest Twoim Słowem. Otwórz usta swoje, a ja nie na pewno i Panie. Ty jesteś Bogiem oraz tu biednać po tym mocy. Chwała Ci za to raz jeszcze. Chwała, Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. A Boże, proszę, poza we Ciebie i Ciebie zbawiam dziękować za Twoją ogromną młoń, za Twoje do w moim życiu że był taki czas, że dotknęłeś mojego serca, że pociągnęłeś mnie ku sobie, zapałałeś do mnie swoją Bożą miłością. Dziękuję Ci, Ojcze, że przez Ducha Świętego wyprowadzisz. Dziękuję Ci za dobre rzeczy i za złe, że nie kształcisz, że nie szlifujesz. Dziękuję Ci, Abole, za braci i siostry, że w ich życiu też był taki czas, że powołałeś je do siebie. Chwała Ci, Boże, i za Twoje Boże Słowo, że to jest pokarm na naszej duszy, że możemy, Panie, się nie karmić. Każdą sekundę naszego życia możemy przychodzić przez krew Pą, przelaną na krzyżu, że kotara się rozdarła i mamy dostęp do Ciebie. Dziękuję Ci, Ojcze. Chwała, chwała i za tą społeczność. Bądź wywyższony i błogosławiony. W imieniu mojego Pana i nas wielką miłość, abyście Panie, abyśmy mogli dożywać, widząc, Panie, jak ludzie pokutują, Panie, odwracają się, są przemieniani przez Twego Ducha, Panie, przez Twoje słowo. Panie, daj dożywać tych spraw, tych rzeczy. Też nam pomóż, abyśmy byli gotowi do tego, Panie, aby nieść to poselstwo w Panie w Duchu, Twoimi siłami, Panie, być Twoim sługą nicza nas tego. Przysposabij nas do tego. Bądź wymyższony Panie Jezu. Dzisiaj chwała Ci za wszystko. Amen. Amen. raz wszystkich, braci, siostry. Tak jak dzisiaj Łukasz mówił, dużo osób nie ma, nie ma Adama, gdzieś za nie mógł. Paweł wyjechał, a dzisiaj będę troszeczkę, ja usłużę słowem, miał ktoś inny mówić, ale też za nie mógł. więc wybaczcie, jeżeli jakieś miały być korekty w tym, co mam, bo napisałem to po prostu w skróconym czasie, ale jakoś przez to przejdziemy. Na początku chciałbym, żebyśmy otworzyli psalm 139 od 9 do 16 wersetu. Ja będę czytał z przekładu Biblii Warszawskiej. Ponieważ jest fragment, zwłaszcza jeden, który tak najlepiej to oddaje. Psalm 139 oczywiście jest dłuższy. Ja wyciągnąłem z pewnego momentu kilka tych wersetów, bo na tym ja bym chciał takie tło pokazać i zacząć też to słowo, które miałem przygotowane. Gdybym wziął skrzydła ranej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłyby mnie ręka Twoja dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się, noc, nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą. A noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysuwam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są Dzieła Twoje i Dusza, duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w, głębi, w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jest to mój, jeden z ulubionych psalmów, który też zawiera... Boże, aspekty troski o człowieka, pokazuje Bożą wszechmoc, wszechobecność, Bożą pilność w oglądaniu człowieka w jego też codziennym życiu. Ukazuje Bożą miłość, nie ludzką miłość, jak to wielu próbuje ją po swojemu też zobrazować, lecz po, Boże, po Bożemu miłość, a to jest duża różnica jak dzień i noc. Jak wiemy, bracia i siostry, głównym autorem psalmów był król Dawid, który pisał je pod Bożym natchnieniem w różnych okolicznościach jego życia. I Psalmy są jednym ze źródeł informacji, co przechodził król Dawid pod Bożą kontrolą w jego życiu. Widzimy, jak psalmy są skonstruowane, zawierają proroctwa odnośnie Mesjasza w przyszłości, pokazują Boży charakter, Bożą wolę do życia ludzi, i jak Bóg działał w życiu króla też Dawida. Jest to dla nas też źródło pociechy, które jest ponadczasowe. I stało się to dla nas zachętą przez życie Dawida. I na czasy przyszłe, aż do skończenia tego świata. I kiedy przeczytamy te psalmy, to widzimy w nich jeden z aspektów Bożej kontroli też sytuacji w życiu że cokolwiek się nie działo w życiu Dawida, Bóg i tak na końcu każdej sprawy, czy sytuacji, w której Dawid się znalazł, Bóg miał swoje rozwiązanie po Bożemu. I co nam to pokazuje po skrócie? Że psalmy, chociaż napisane kiedyś, są żywe kiedyś, jak i teraz. Ponieważ to jest Boże Słowo, a nie jakiś artefakt przeszłej historii. Myślę, że każdy z nas zna historię też króla Dawida. Historie te czytamy w księgach królewskich, księgach kronik oraz psalmach. Słowo, które przeczytaliśmy dzisiaj z psalmu 139, a zwłaszcza werset 15. Przeczytam go jeszcze raz. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębi w głębiach ziemi. I też tak pozwoliłem sobie nazwać to dzisiejsze słowo, które też przygotowałem, z którym wami chcę się podzielić, utkani w ciemnościach. I wracając do historii osoby króla Dawida, widzimy człowieka, człowieka takiego jak my, który nie był nad człowiekiem, ale był człowiekiem, który popełniał błędy i grzechy. Lecz to, co go odróżniało od innych ludzi, to właśnie to, że Bóg stwierdził o Dawidzie, że był według Bożego serca. Człowiek, który nie stawiał oporu Bogu, aby dać się kształtować, aby dać kształtować, kształtować też swoje serce. Dawida serce, które w pokorze ze skruchą przychodziło do Boga w sytuacjach popełnienia błędów, grzechów, wołania o przebaczenie i rozdzieranie serca przed Bogiem. Osoba Dawida cechowała się pragnieniem pokory przed Bogiem, poddaniem się Bożemu prowadzeniu, aby kształtować wiarę ku Bogu. Czy Jak też często używam słowa ufności. I tak pokrótce z opisem osoby Dawida, żeby naświetlić ufność Dawida ku Bogu, czyli taki ten rdzeń słowa wiara. I oczywiście fragment psalmu, a konkretnie piętnasty werset, który posłużył nam jako taki wstęp, nakreślenie, o czym dzisiaj sobie powiemy, w takim duchowym wymiarze, ale też w wymiarze oddziaływania na, na ciało ludzkie. I chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze przeczytali list do hebrajczyków, jedenasty rozdział od 32 drugiego do czterdziestego wersetu. Jedenasty rozdział od 32 do 40 wersetu. Tatiana, mogę prosić cię o wodę? Znamy ten cały rozdział. O czym jest opisane, zaraz sobie powiemy. Wziąłem ten fragment, bo jakby do drugiej części chciałem się odnieść tego rozdziału. Jedenasty rozdział do hebrajczyków jest też zatytułowane bohaterowie wiary, ponieważ mówi o osobach, którzy uchwycili się Bożych obietnic i choć nie widzieli ich w pełni, ich spełnienia, to wiarę zachowali aż do końca swych dni. W pełni tych obietnic, ponieważ ufali Bogu, bo Go poznali w swym życiu, doświadczając Bożego działania i Bożej niezachwianej suwerenności. Kiedy Bóg mówił, że uczyni to i tamto, to tak konsekwentnie działa w Bożym określonym czasie. Nawet jeśli okoliczności wiele razy na to nie wskazywały, to i tak zostały wypełnione przez Boga. Widzimy w tym liście wymienionych ludzi, którzy dokonywali dużych dzieł, można też powiedzieć takich spektakularnych czynów. Dzięki Bogu. Ale ten list jest też pokazany w Pełni też prawdę, nie tylko te, wiecie, te spektakularne rzeczy, a pokazuje tych, którzy będąc w Bożych rękach doświadczyli cierpienia. Byli kamieniowani, przeżynani piłą, zabijani mieczem. W Biblii Warszawskiej jest dodatkowo też napisane, że byli paleni. I przeczytajmy ten fragment, jeszcze raz, jak mówiłem, od 11, 11 rozdział 32 do 40 wersetu. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyło niby bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnicy, zamknęli paszczel lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni po powstawali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety odzys odzyskały swoich zmarłych przez wkrzeszenie, inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.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 dzięki wierze nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. Tu w UBG nie ma tego fragmentu, gdzie jest napisane, warszawskie jest napisane w tym fragmencie, że oprócz tego, że byli przyżnani piło, zabijani mieczem, też jest napisane, jak powiedziałem, że byli paleni. W historii Kościoła wiemy na przykład jak palono Chrześcijan za czasów Nerona. Neron kazał rozświetlić sobie po obu stronach ulice pochodniami ludzkimi. Przywiązywał do pala chrześcijan i polewano ich cieczą, aby bardziej widowiskowo się palili i dłużej to trwało. A Neron przejeżdżał rydwane pomiędzy tymi pochodniami ludzkimi, zwanymi też ironicznie pochodnie Nerona. I chrześcijanie za czasów apostolskich byli prześladowani w sposób okrutny. Służyli jako dodatki do igrzysk za czasów Imperium Rzymskiego. Wartość chrześcijan za czasów apostolskich i idąc dalej w nasze czasy była niewielka. W oczach świata oczywiście. Lecz nie uboga. I czy możemy sobie tak powiedzieć, że przykład z hebrajczyków dotyczył się tamtych czasów że późniejsze czasy już się tak nie liczą, bardziej nasze obecne. Wiemy, że Kościół Boży tu na ziemi jeszcze trwa, a więc te przykłady wymienione są nadal aktualne. Kiedy czytamy o tych, którzy tułali się w owczych i kozich skórach, po pustyniach, górach, rozpadlinach ziemi, traktowani jak nic niewartego, jak pomioty tego świata, Wędrowali w głodzie, w niedostatku, w więzieniach, aż do dzisiaj się słyszy takie historie w różnych częściach świata. Wyzuci ze wszystkiego ci, którzy zanosili dobrą nowinę, aż po krańce ziemi. Mając tylko jeden oręż, słowo Boże i wiarę w Boga, pełne zaufanie i oddanie Jego sprawie, nie zważając na niebezpieczeństwo i niewygodę. Ludzie całkowicie oddani Chrystusowi, którzy mogli powiedzieć śmiało, nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Mówiąc bracia i siostry tak za siebie, ile to razy rzuca się tymi fragmentami Słowa Bożego bezmyślnie. Słyszałem nie raz, u chrześcijan, sam kiedyś w początka swego swojego nawrócenia zdarzyło mi się tak chlapnąć bezmyślnie, bezmyślnie. Jak wiemy, że to jest prawda, że kiedy się nawracamy i zamieszkuje nas Boży Duch Święty, czyli żyje w nas Duch Chrystusowy i pomimo naszych niedoskonałości, że to jest prawda. Lecz ile to razy słyszałem tak bezmyślnie cytowane fragmenty słowa w nieodpowiednim czasie, kiedy u chrześcijan był widoczny ich świadomy kompromis skierowany wygodnictwem bezmyślne rzucanie hasłami typu Panie, ja pójdę z Tobą nawet na koniec świata. Ale kiedy przychodziła taka możliwość, okupiona ciężkim trudem i wypieraniem się, to głosy milkły. Już nie było słychać, nie żyję już ja, lecz że wyżyję we mnie Chrystus. I nie chodzi tu, żeby kogoś oskarżać, czy żeby ktoś się z tego powodu czuł, tylko chodzi o takie... Trzeźwe spojrzenie na daną czasami sytuację. I myślę sobie czasem, że ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy, jakim trudem było okupione to stwierdzenie, nie tylko wyprawy misyjne, ale zapieranie własnego ja w codziennym życiu. Znamy też pewnie tą historię w Biblii, kiedy Pan Jezus zapowiedział o swoim cierpieniu i śmierci. A Piotr powiedział, że jest gotów do więzienia pójść, a nawet i na śmierć za Chrystusem. I wiemy, jak potem było, kiedy został Piotr zweryfikowany. Kiedy sfytano Pana Jezusa i też pytano Piotra, czy znasz tego człowieka. zaparł się Chrystusa, potem Piotr z tego powodu gorzko zapłakał, jak wiemy i bardzo żałową. Dzisiaj tak wielu obrazowo bije się w klatkę jak goryle, mówiąc, gdzie mnie Pan pośle, tam pójdę. A wielu pyta się Boga, nie czekając na odpowiedź, lecz bierze sprawy w swoje ręce no i różnie się to kończy z tymi wyprawami misyjnymi i ewangelizacjami. Mamy obrazy wzory i przykłady ludzi z Biblii, ale też z historii Kościoła, czasów bardziej obecnych. Ja aby zobaczyć taką ciągłość i aktualność listu do hebrajczyków, wziąłem na, dla przykładu czasy nie tylko tamte odległe, ale czasy komunistyczne lat 50. I pewnie wielu was słyszało o kimś takim jak Richard Wurmbrand, czy Ryszard Wurmbrand. Rumuński kaznodzieja, człowiek, który poznał Chrystusa, i postanowił wraz z żoną służyć Panu jak najlepiej potrafią. Były to czasy, kiedy Związek Radziecki okupował Rumunię, a co za tym idzie, wprowadzali ten system komunistyczny. I to system komunistyczny w okrutnej postaci, zwłaszcza dla chrześcijan, ponieważ władze komunistyczne tępiły wszelką formę chrześcijaństwa, a zwłaszcza taką formę chrześcijaństwa, która wykazywała liczebny wzrost. Bo po prostu czuli w tym zagrożenie. Uznawano takich chrześcijan za wrogu systemu. Richard Ryszard Wurbrand rozpoczął swoją pracę wśród ludzi, którzy byli pogubieni przez zainfekowane umysły komunizmem, ale i nie tylko. Spotkania odbywały się bardzo potajemnie bardziej takim skrytym miejscu, w mieszkaniach. I kiedy się o tym dowiedziano, kiedy władze komunistyczne o tym się dowiedziały, za co został aresztowany, kiedy Wurbrand zapytał, za co mnie aresztujecie, powiedzieli, zagłoszenie Chrystusa i przewodzenie chrześcijańskiemu nabożeństwu. Ryszard Wurbrand poszedł na 8 lat do więzienia. W tych 8 latach 3 lata spędził w izolatce. Jego żona aresztowana, dwa lata później do obozu pracy na trzy lata. Pracowała przy budowie kanału. Po wyjściu z więzienia zakazano Wurubrantowi głosić Ewangelię, a te groźby na niewiele się zdały, ponieważ dalej podjął pracę misyjną. Aresztowany ponownie dostał wyrok 25 lat więzienia, lecz ze względu na polityczne naciski uzyskał amnesję i wyszedł na wolność. Spędził około 14 lat więzienia razem. I aby się nie skupiać tylko na jednym człowieku, czyli Ryszardzie Wurbrandzie, w trakcie jego pobytu w więzieniu było bardzo dużo chrześcijan zamykanych i więzionych w karcerach i izolatkach. Byli torturowani na różne sposoby, tylko po to, aby się wyparli wiary w Chrystusa. Jedną z tych często stosowanych tortur było przywiązywanie człowieka do drewnianego stołu, tak, aby się nie ruszał i bito w gołe stopy prętami metalowymi, a zwłaszcza cienkimi rurkami metalowymi. Owie, takie ofiary przez wiele dni nie mogły chodzić po czymś takim. Wiele nawet tygodni. Wiecie, pracując z pewnym kiedyś człowiekiem, opowiadał mi taką historię, to nie był człowiek wierzący, że czegoś takiego doświadczył. Doświadczył tego, ponieważ uciekł z wojska i szukała go żandarmeria wojskowa. Kiedy go złapali, to pierwszą rzecz, którą zrobili, to właśnie przywiązali go do stołu i bili go takim, nie prętami, ale pałkami, które mieli w dolne części stopy. I mówi, że człowiek, kiedy takiego czegoś doświadcza, to po krótkim czasie zaczynają mu puszczać zwieracze, po prostu nie wytrzymuje. I człowiek odchodzi od zmysłów, po prostu w stanie jest zgodzić się na wszystko i kiedy mu to zrobiono tak jak to powiedzieli, żebyś na przyszłość wiedział, żeś więcej już nie uciekał i od tamtego czasu z radością wrócił do wojska, już nigdy więcej nie uciekł, nawet mu to przez głowę nie przyszło i kiedy bito w taki sam sposób Wurbranta to Wurbrant zapytał oprawcę czy go nie męczy to ciągłe bicie I kiedy ten człowiek to usłyszał bijąc go zaczął go bić w niemocy i się rozpłakał i aby złamać Wurbranta na jego oczach w pomieszczeniu tortur, zabito jego brata w wieżę, bijąc go metalową rurą czy prętem. I Wurbrant będąc w tym więzieniu, doświadczając tortur, wspierał innych chrześcijan, cytując na pamięć wersety biblijne, wersety spisane na małych karteczkach, leżąc w oddziale szpitalnym po torturach. I nawet tam wzmacniał innych, aby nie ustała ich wiara. Więc, ale Wurbrand, jak wiemy, nie był nad człowiekiem. Mając chwilę też słabości, przychodzili do niego inni bracia, wspierając jego, aby trzymał się Pana i się nie poddawał. Jego żonie w czasie pobytu w obozie mówiono, że jej mąż nie żyje, aby ją złamać psychicznie, żeby się poddała. Lecz jej nie złamali, ponieważ zachowała wiarę w Chrystusa. Richard Wurbrand zacytował jeszcze takie słowa. Tak naprawdę człowiek wierzy nie w to, co recytuje w swoim wyznaniu wiary, lecz w to, za co gotów jest oddać życie. Pamiętajmy ten, pamiętamy ten cytat apostoła Pawła, który przetoczyliśmy. Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Kiedy zapada ta ciemność przysłowiowa, zaczyna pokazywać, ile tak naprawdę jasności jest w wierzącym człowieku. Ile napełnione jest Słowem Bożym, Chrystusem. Ile czasu spędza w obcowaniu w swej komorze modlitwy. Tak jak żołnierz bardziej jest przygotowany, tym bardziej łatwiej znosi niedogodności, które spotka. No A dzisiaj widzimy wielkich kaznodziei, ewangelistów na okładkach czasopism, Timesa, czy tam The People. Dużo mówią, przez wielu są też uwielbiani, lecz jest brak weryfikacji z życia tych ludzi. A bohaterowie wiary z hebrajczyków byli zweryfikowani. Richard Wurbrand został zweryfikowany i wielu jemu podobnych. Z tego mamy brać też przykład, jak też, też Paweł, apostoł Paweł nas zachęcał. Ale zejdźmy troszeczkę na inny obszar, obszar takich lokalnych zborów. I nawet tam widać coraz to częściej w internetach promocję ewangelistów z ładnym opisem. Lub braci, którzy potrafią się sami zareklamować i pokazać w jakich gazetach o nich piszą. Oczywiście, że zdjęciem żeby nie było, by łatwiej było trafić do takiej osoby ze zdjęcia i poklepać po plecach. Bo dzisiaj mamy takie trendy, gwiazdy i gwiazdeczki. Ci ludzie, o których czytamy w Hebrajczykach, to byli ludzie, którzy przez swoją wiarę w Chrystusa i swoje świadectwa przemienionego życia. I bliskości ze Stwórcą byli jak cierń w oku tego świata, ponieważ wiara tych bohaterów składała się z Bożych obietnic, Bożych zasad, Bożej sprawiedliwości, Bożej łaski, pokuty, odwrócenia się od grzechów i oddanie wszystkiego Chrystusowi raz ze sobą. I za to w kogo też wierzyli. I jak wyrażali wiarę, czyli Prawdą i czynem, a nie tylko słowem. Byli prześladowani, izolowani, wypędzani, torturowani, zabijani. Słowo Boże wraz z historiami ludzi, którzy będąc w Bożych rękach przeszli tak ciężkie rzeczy, bardzo często służy ku takiemu otrzeźwieniu, aby rozróżnić bohaterów wiary od aktorów. Ale służy także ku otrzeźwiemu, otrzeźwieniu też dla nas samych. E, jako przykład może taki życiowy troszkę, może dam siebie. E, bo jak to wiadomo, jesteśmy ludźmi, każdy nas inny, ale podobne sytuacje czasem przemyślenia w naszej głowie przychodzą. Był taki czas w moim życiu, kiedy nazbierały się to takie, wiecie, przemyślenia i weryfikacje. I refleksja, a mianowicie w jakim to ja miejscu mego życia jestem. I prześledziłem od początku mego nawrócenia aż do trzech miesięcy teraz wstecz. Jakieś 18 lat. W tamtym czasie gdzie to był moment, gdzie sytuacja, gdzie pojechałem z moją żoną do, tam do Lidla czy coś po zakupy i takiego spotkałem na parkingu znajomego, z którym też gdzieś tam współpracuję. Nie jest to człowiek wierzący jest troszeczkę tylko ode mnie starszy, jest w innym miejscu niż ja, też prowadzi swoją działalność. Czasem często też współpracujemy, on mi zleca jakieś prace. I tam po krótkiej jakiejś z nim rozmowie, tych 10-15 minut przyszedłem z powrotem do samochodu, do, gdzie wraz z żoną siedziałem i powiedziałem, e, tak troszeczkę prześledziłem nasze życie, jak to u nas wygląda z naszym doczesnym życiem. Powiedziałem, że życie przecieka nam jak przez palce. W pracy człowiek się szarpie, mając swoją działalność. Płaci podatki, stara się jak najuczciwiej żyć. Tyle lat minęło, a niewiele człowiek się dorobił, zbudował. Inni w moim wieku prowadzą podobne nawet takie działalności jak ja. I dzień znacznie lepiej. A ja w ostatnich trzech latach dwa razy już plajtowałem do zera. Raz do góry, raz na dół. A w życiu Kościoła Bożego, jak znacie moją historię, jak się nawróciłem, to z pierwszego kościoła dzielnoświątkowego zboru wyszedłem, ponieważ były tam niebiblijne nauki. Przez kilka lat dojeżdżałem i ponownie była możliwość, że tak powiem, jak to odebrało się, że Bóg w moim mieście zaczął nową społeczność tworzyć i tam człowiek też włożył no, ile tylko mógł sił, czasu i serca w to, ale trzeba było też z tego miejsca wyjść, ponieważ ci ludzie przestali się trzymać Bo Bożej prawdy, zaczęli iść na kompromis z grzechem. Po prostu był tam brak posłuszeństwa Słowu Bożemu. I wiecie, tego było więcej, to się dużo zbiera przez czas, I tak sobie pomyślałem, jakbym miał odejść z tego świata, teraz to na, co, na, na dzień dzisiejszy nie pozostawiłbym po sobie zbudowanego niczego jako Boże dzieło. Tak sobie to tłumaczyłem. Jedynie co widziałem to jakieś zmagania się, walki, użerania się, przepychania się i to w większości z ludźmi wierzącymi. I to co jakiś czas znowu walki w ciągu 18 lat. I tak do mojej żony to mówię, a moja żona do mnie powiedziała. Wiesz co? W psalmie 37 jest napisane, aby się nie kierować tymi, którzy nawet gdy robią to samo, co, co my i im lepiej idzie, to aby nie, nie podążać ich ścieżkami, aby nie podążać tego, co oni mają. I przyczytajmy może sobie fragment psalmu 37 od 1 do 16 wersetu. No jest dużo dłuższy, ale wziąłem taki fragment, żeby to tylko nakreślić. Może to dla nas czasem być wskazówką. Kiedyś sobie często ten psalm przypominałem, ale gdzieś to mi umknęło. Zawsze gdzieś to tam zaczęło mnie, kiedy człowiek narzeka, stawiać też do pionu. Nie oburzaj się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość. Jak trawa bowiem prędko zostaną podcięci, z jedną jak świeża zieleń. Ufaj Panu i czyń dobrze. Będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony. Rozkoszuj się panem, a on spełni pragnienia twego serca. Powiesz panu swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona. Wniesie twoją sprawiedliwość jak światłość, a twoja prawość jak w południe. Poddaj się panu i czekuj go. Nie oburzaj się na tego, komu powodzi się w drodze, na człowieka, który spełnia swoje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie zapalaj się gniewem do czynienia zła. zoczyńcy bowiem będą wytępieni, a ci, którzy oczekują Pana o dziedziczą ziemię. Jeszcze chwila, nie będzie niegodziwego. Spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. Lecz pokornie o dziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitością pokoju. Niegodziwy knuje przeciwko sprawiedliwemu i zgrzyta na niego zębami. Lecz Pan śmieje się z niego, bo widzi, że...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 Wiecie, kiedy czyta się, jak i wiele fragmentów Słowa Bożego, to jeden z takich najbardziej do mnie przemawia, że gdy człowiek się za bardzo sobie skupia i czasami ręce opadają, to jest to zachęta, która mówi, nie jak to się mówi przysłowiowo, za uszy nas wyszarpie, ale żeby się nie oburzać na tych ludzi, jakim indziej, żebyśmy takimi wartościami się też nie kierowali, ale kierowali się tym, co Słowo Boże mówi, żeby w tym trwać. I co jakiś czas czytając te psalmy, jak na początku się co Dawid przeszedł w swoim życiu, to widzimy jego otwartość serca, to są dosłownie wyrażone jego słowa, co on przechodził. Czy sam się korygował? Wierzysz, że tego korygowało mocno, bo tak jego wiara, jego zaufanie Bogu się właśnie kształtowała. i Najważniejsze jest, żeby w takich właśnie momentach, żeby nie budować takich myśli. Czemu ja się tak staram w różnych rzeczach, a idzie tak trudno, jak pod górkę. Musimy też pamiętać, że jeżeli jesteśmy w rękach Bożych, jesteśmy kształtowani przez Boga, to Bóg będzie nas wychowywał i używał do tego różnych też narzędzi. I pomimo tego psalmu, co teraz przeczytaliśmy, moja żona go wypowiedziała w danym czasie, to Bóg użył po raz kolejny listu do hebrajczyków, o którym czytaliśmy, o bohaterach wiary, aby mi tak trochę ocucić. Bracia i siostry, my nie walczymy z krwią i ciałem, lecz ze złymi duchami w okręgach niebieskich, jak Słowo Boże mówi, przeciw przeciwzwierzchnościom. I choć bój nasz wygląda inaczej, nie na pięści czy karabiny, lecz zmagania i trud, to nie zawsze to będą rzeczy widoczne, na okładkach gazet, czasopism, czy internecie, tiktokach, lecz, jak sobie powiedzieliśmy na początku, lecz w ukryciu. Być może nigdy Bóg przez kogokolwiek z nas tutaj nie uczyni jakichś rzeczy spektakularnych, być może inni chrześcijanie nie usłyszą o nas, jakie to tam cuda się dzieją w tym Wejherowie. Być może. Ale to, co Bóg od nas oczekuje, to posłuszeństwo Jemu, aby nie dokładać ołokieć wzrostu, skoro nie jesteśmy w stanie dołożyć sami. Chciałbym jeszcze taką małą historię opowiedzieć, Człowieka wierzącego. Nie wiem, ile on był po nawróceniu. Słyszałem to od innej osoby wierzącej, która jest tego, była świadkiem, nie tylko on. Człowiek, który się nawrócił, ma swoje świadectwo, narodził się na nowo z Ducha Bożego. Całkowicie Bóg zmienił jego życie. Słowo bardzo mocno go dotykało. Wszystko, co było napisane, nic ponadto to, tylko co jest w Słowie Bożym. I wiecie, człowiek, kiedy gdzieś się nawraca, nie chce tak użytego słowa, że taki początkujący no ale tak to niestety czasem jest że przez lata się uczymy dojrzewamy i pewne rzeczy weryfikujemy że to przez całe słowa nie wyrywając z kontekstu to tak czasem nie zadziała jak znamy ten fragment ze słowa że, który mówi o tym że ci którzy uwierzyli w Chrystusa będą na ludzi kłaść ręce a oni uzdro będą uzdrowieni w Ewangelii Marka to mamy na końcu Ewangelii że takie znaki będą mi towarzyszyły. I ten człowiek wziął to dosłownie, literalnie. modił się, miał takie przekonanie, że Bóg go będzie używał i postanowił, że będzie chodził po szpitalach i na ludzi kłata ręce. I chodził po różnych miejscach. I miał jakiś długi czas. On był bardzo zdeterminowany, ale nikt nie został uzdrowiony. I taki załamany na kolana przed, przed Boga, przed Bogiem i mówi, Boże, przecież ja miałem takie pragnienie, ja to tak czułem. I jedyne słowo, tak powiedział, to co mu przyszło, takie przeświadczenie, Bóg do niego powiedział, że to nie ja za Tobą będę chodził, lecz Ty za mną. Myślę, bracia i siostry, że lepiej robić najmniejszą rzecz od Boga, ale od Boga. I być tym wiernym, nic ganiać za rozgłosem, i nic na siłę, bo coś się poczuło, a się nie poczekało. Lecz w odpowiednim czasie, w, odpo, w odpocznieniu w Chrystusie. I musimy być posłuszni w tym, co mamy, aby, jeśli jest możliwość złożyć świadectwo o Chrystusie, tak po prostu. Tam, gdzie jesteśmy, żyć i z spokojnym, cichym życiem, świadczyć swoim życiem, że prawdziwie Bóg nas przemienił, pomóc, jeśli trzeba, pracować nad swoim językiem, a jeśli Bóg do czegoś powoła, to pójść tam, gdzie Pan każe. I tak Bóg będzie formował, tkał nasze serca w ciemności, gdzie nie każdy zobaczy, nie każdy zrozumie, tylko jak Słowo mówi, abyśmy tylko znalezieni zostali. Bracia i siostry, Słowo Boże zachęca nas i motywuje, abyśmy nie ulegali zniechęceniu, takiemu osłabieniu. lecz Abyśmy zebrali siły w Chrystusie, abyśmy byli takiego, że to źle nie zabrzmiało, wojowniczego serca. Nie zadziornego, serce, które jest nastawione bojowo do pracy nad sobą, do pokory, do słuchania więcej niż mówienia do posłuszeństwa, do służenia jedni ku drugim. Bo jak wiemy, nie walczymy z krwią i ciałem, co sobie powiedzieliśmy. Tak jak apostoł Paweł powiedział, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. W trudnościach, w bólach, ale przeszedłem. I to jest bohater wiary, a nie dlatego, że jest się przysłowiowym chrześcijaninem na pierwszych okładkach gazet. Czy kobieta, czy mężczyzna w tej kwestii boju jesteśmy wzywani na równi, aby siostry miały takie samo to waleczne serce i żebyśmy o tym zawsze pamiętali, żebyśmy się do tego motywowali, że jak jest napisane też, żebyśmy ten ogień, który nam udany, żebyśmy na nowo rozpalili. Bo dobry Bóg nie każe nam samemu przez to pole minowe życia, świata, lecz jest z nami aż do końca. I na koniec chciałem jeszcze taki czytać fragment z Listu Dużymian, z 12 rozdział, od 9 do 12 wersetu, co też słowo nas bardzo zachęca. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. Trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni i drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nieustawając. ustawając. Płomienni duchem Panu służcie. W nadziei i radości, w ucisku cierpliwi w modlitwie wytrwali. Amen. Amen. Amen. Powstańmy się, pomodlimy. Ojcze, dziękuję Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który nas zbawił, który przemienił nasze życie. Który, dziękuję Ci też za Słowo, które nam dajesz, które nas pobudza do dobrych rzeczy, kiedy otwieramy nasze serca i z pokorą przychodzimy. Niekiedy się buntujemy, ale kiedy czytamy i Twoje Słowo do nas przemawia, nie po to, żeby nam pokazać, gdzie jest nasze miejsce, ale żebyśmy byli, jak jest nazwane, byli Twoimi synami i córkami, synami światłości. Tak jak te słowa, które dzisiaj przeczytaliśmy z listu do hebrajczyków, mają nas też motywować i pokazywać, że oprócz tych spektakularnych rzeczy, ludzie też doświadczali trudnych rzeczy i pomimo, że byli jak nicoś traktowani, to wiara w Ciebie, która była w ten sposób wyrażana, że się nie poddali, szli do przodu, zatracili się całkowicie dla, dla Ciebie, dla Twojego Syna, dla Ewangelii. Żebyśmy mieli takie nastawienie, bo często w tym czasie, w którym jesteśmy, w świecie, który nas otacza, jest nam tak łatwo ponarzekać, że jest źle, ciężej i gorzej. Pewnie tak jest, ale Twoje słowo nam pokazuje, Żebyśmy też czerpali z tego przykład. I możemy sobie powiedzieć, to było kiedyś. To nie jest kiedyś, bo może przyjść czas, że nasze życie będzie kiedyś zweryfikowane. I abyśmy też byli takimi nazwani bohaterami, bo jesteśmy takimi sami ludźmi jak tamci, abyśmy tą, tego biegu dokonali, tą wiarę zachowali. I abyśmy ten winiet żywota oh. zwyciężyli, odebrali. Proszę Cię Ojcze o każdego z nas tutaj, żebyśmy tak czytali tak widzieli też to Słowo, abyśmy radość mieli w sercu, która jest w Tobie, to, że Ciebie znamy i żebyśmy się Tobą chlubili. Amen. Amen. Jeszcze na sekundę. Za mnie zapisł na krzyżu. On, Ewangelia, rzeczywiście jest sprawą osobistą. Jestem bardzo zachęcony tym, co Paweł mówił. Między innymi tym, żeby pilnować tego swojego osobistego podwórka i w tych rzeczach małych być wiernym Bogu. Gdy w Ewangelii Łukasza tam czytamy o tych sługach nieużytecznych tam ten nieużyteczny sługa to niekoniecznie ten, który w tamtym kontekście, ten, który nic nie może zrobić, ale ten, który właśnie zrobił wszystko to, co miał zrobić, czyli te małe rzeczy oporządził. On jest nieużyteczny w tym sensie, że już wykonał to, co miał wykonać i jest do dyspozycji swojemu panu, żeby mógł mu inne zadania przydzielić. Więc yy, to trochę zmienia perspektywę tamtego fragmentu i ona no mi się zdecydowanie bardziej poleca. Chcę tak żyć, pilnować swoich rzeczy, jako tych pierwszych i być Bogu gotowym, żeby mógł używać, żeby być właśnie tym sługą tego nowego przymierza. To nowe przymierze, yy, jesteśmy tak tutaj w Weicherowie umówieni, że co tydzień wspominamy. Nie tylko tym, co mówimy i jak to o tym myślimy, jak to przeżywamy, ale no właśnie tym kielichem, chlebem, którym się będziemy łamać chlebem, dzielić kielichem. No i to jest ten czas. I tak jak tutaj ostatnio było mówione też, gdy to czynimy, wspominamy śmierć Pańską, przekierowujmy myśli na Jego dzieło, na to, co On uczynił. Bo po to jest właśnie ta pamiątka, wspominamy jego. Wspominamy to, co On zrobił. Ja osobiście nie wiem, czy to jest akurat taki czas dobry, żeby, wiecie, tam grzebać w tych swoich sprawach, czy godny, niegodny. No to no to też jest czas. Nie wiem, czy teraz. Teraz chcę wspominać to, co Pan Jezus uczynił. I do tego jest wezwany każdy, kto jest Jego dzieckiem, kto wyznaje Jego Panem i kto trwa w Nim po prostu. To są takie proste rzeczy. Więc więc będziemy to czynić i czyńmy to z radością, z taką wiarą, że to właśnie dla nas Pan Jezus zostawił. Żeśmy mogli się też tym pocieszać, tym kielichem, tym chlebem. Mamy się pocieszać na to, co nadejdzie. A nadejdzie on wróci po raz drugi, po swój kościół. Uwolni nas już od tego ciała śmierci. To są wspaniałe rzeczy. Dzieła Boże. Ewangelia Jezusa Chrystusa, która jest obecna w sercach Jego dzieci. Wspominajmy to. Chciałem by prosić też jakiegoś brata, żeby tu wspomógł, pomodlił się nad kielichem, też pomógł rozlać, bo tu też taki zwyczaj jest, że rozlewamy do kieliszków, więc będziemy się tego trzymać pewnie. Chciałbym przeczytać pewien fragment z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 11, Wiersze od 23 do 26. Ja bowiem przyjąłem od Pana to, co też Wam przekazałem, że Pan Jezus z tej nocy, której został wydany, wziął chleb, podziękował Złamał i powiedział, to jest moje ciało, za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb, i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. Pan Jezus, będąc na ziemi, tą ostatnią chwilę chciał spędzić właśnie, dał ten chleb i te, ten kielich, który jest Nowym Przymierzem, który on zaworł z nami. Abyśmy Mu dziękowali za to, co On uczynił dla nas. Nie jest to pamiątka pamiątki, lecz jest to wspomnienie tej ofiary, którą Pan Jezus uczynił na krzyżu. I my pod postaciami tego chleba i ten kielich, ten kielich jest tym, tą krwią przelaną za nas, a ten chleb, który łamiemy jest to ciało Pana, jak Pan Jezus powiedział. Dlatego Pan Jezus chciał, żebyśmy pamiętali o Nim nie tylko raz w roku, czy raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, ale zawsze. Zawsze byśmy o Nim pamiętali i zawsze Mu dziękowali za to. Nie tylko raz w roku, bo byłoby to tak troszkę myślę, że nie na miejscu, raz w roku dziękować Panu Bogu za, za tą wielką ofiarę, którą za nas uczynił. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, pokazałeś tę drogę, Panie, że Ty umiłowałeś też bycie razem, uczniami. byłeś z nimi, Panie, obajesz się chlebem, z nimi, Panie, i w duchu też z nami jesteś. Panie dziękuję Ci za to, dziękuję Ci, że proszę pojść na krzyż, że swoje ciało, Panie, poświęciłeś po to, aby ja mógł żyć, abyśmy my, którzy wyznajemy Ciebie Panem, mogli żyć, bo Bogu ten chleb, Panie, Bądźmy u wiąże, Panie. Amen. Amen. Święty Panie, dziękuję Ci za to, jak przyjeżdżał, którą przylałeś. abyśmy Mogę się Pani dzielić, pić swego kielicha, bo to jest wyraz naszej wiary to, co, co Panie Pani uczyniłeś dla nas, dla naszego zbawienia. Chyba nie się, przyjąłeś tak sługi i stałeś się jednym z nas. Chyba nie tak nas umiłowałeś. Zgodziłem ci słabami. Amen. ogłoszenia. Ja nie mam żadnych ogłoszeń, o ja tym chciałem tylko ogłosić, żeby Trwać w Bogu. Nie, ja mówię tylko od siebie, a teraz ja jest 23 o 10, w sobotę. chciałam przekazać Wam by to no. mnie, bo go z i tranie, bo bracia dzieli gdziekolwiek będziemy, że ci zamkali. Tak. Pozdrawiam i od nas też siostry. Dziękujemy. No to chwała Bogu. No, to niech. Braterskie. Braterskie jest przełożone na 31, na sobotę. O, tu Krzysztof mówi. Dobrze. Tak. Tak, miejmy w pamięci właśnie tych, co nie domagają ostatnio. E właśnie. No ten niech Bóg nam błogosławi, kochani.